Gdzie ja jestem? To nie doszedłem, to Do czyśćca. Wyczuwam miłość i nienawiść. Ta, którą uda się wyczuć, chwila, mą uwagę, przykuł, pewien znak. Idę tam, co mnie czeka, sam jestem ciekaw, z chęcią opowiem wam. Podaj mi dłoń, nie chwyć się mocno Jedność to broni, lecz przemocą Nie stworzymy nic, a chciałbyś to, co Stworzył sam stwórca Jak biśniec, jabłonią, jak wiosną Kwiaty, co rosną, jak liśniącą Trawę pokrytą rosną. Lecz po co mi świat, którego nie widzę Za dnia i nocą, zostałem sam Już nikt nie przyjdzie z pomocą To przeze mnie tak bym chciał przejść się boso po poziemi jak łachoce mnie postopać do tych nadziei Do tych spełnienia, jeżeli Pragnę się spełnić, a pragnę Lecz pragnienie nagle wygasa Żagle tracą wiatr I żadne modły nie zwrócą pragnień A tak bym chciał poczuć ten wiatr Na twarzy mej, gdy słońce zgaśnie W pobliżu las, jego szum słychać wyraźnie Tak naturalny wyobraźcie go sobie właśnie Stoisz pośród drzew Patrzysz wody taflą Tak byś chciał w końcu przejść Drogę życia, a gdy zaśniesz Będziesz słyszał swe myśli Są spokojne Wolne od gniew, A spętane mi tak wielu drzew pośród których stoję i odchodzę w okamgnieniu mimo wolnie w świat leżący w cień prawdziwych bar, chwile powoli fałszywy, jak fałszywy świat w którym żyć godnie się nie da i oto twoja droga życia droga do nieba być może której nie ma więc żyj z Usta, na ustach a spełnienia, które Bóg da i wiedz, że prawda cię wyzwoli i choć miałbym życiem przypłacić prawdę będę głośny. Z prochu powstajesz w proch się obrócisz duchem się stanie Lecz nie błądź, błądzeń niewolnych dusz To nie w sferze astralnej Niech prawda cię wyzwoli Miłość cię natchnie do woli Do woli byś tworzył Więc miłością twórz, bo twa światłość Gaśnie powoli Czas jest nieokreślony Przyszłość jest nieokreślona A ty będąc niewolonym czujesz lęk Przed przyszłością myślisz, że ją poznasz A z przykrością stwierdzę bowiem, że nie stawisz czoła Przyszłości swej A chcesz dokonać niemożliwego Wystarczy pokochać siebie samego A gdy doznasz pełnej akceptacji To wydostań się ze szpon wielkiego oka I stoję pośród drzew Patrzę wody taflę Dostrzegam swą twarz i gniew Lecz nie ja w odbicie patrzę A gdy zacznie się koniec Wtem poskromić zapragniesz Wodzę życia i dłonie Zaciśnięte mieć stale krok zrób w kierunku rozwoju umysłu by skok W świadomość był w szeregu zmysłów Gimnastyka Twego postrzegania Wszechświata i jego wymiarów, jego miana Nie jesteśmy sami, wytłumaczę Lecz nie w celu zmiany Tego zdania Przyjacielu od zarania, dziejów spotykana Wyższa inteligencja wprost nie z tego świata Do zrozumienia sensu kolejnego zdania Z prochu powstajesz, wproś się obrócisz, Duchami się stanieś. Lecz nie błądź, błądze niewolnych dusz to niemoc w sferze astralnej. Niech prawda cię wyzwoli, miłość cię natchnie do woli, byś tworzył. Więc miłością twórz, bo twa światłość gaśnie powoli.